Nie mów nikomu, to tajemnica. Bip. 19 styczeń 2011. O czym dzisiaj będzie? Właściwie to nie wiem, nie, nie mam ochoty na jakiś długi odcinek, więc będzie tak średnio. Um, najpierw zacznę od tego, że przesłuchałam sobie hukafon w odcinek i nie rozumiem, dlaczego komentować mogą tylko osoby, które posiadają konto na Facebooku. Jest to jawna dyskryminacja. Mam nadzieję, że panowie coś z tym zrobią i to jest tylko przeoczenie, a nie jakaś, jakaś reklama Facebooka czy coś. Jakaś propaganda normalnie. No. Poza tym... Przyglądałam sobie obrazy kolesia, który maluje swój autoportret pod wpływem różnych narkotyków. Ma tam yy, yy, podpisane po jakim narkotyku, jaki autoportret i to, to, to, to chyba odzwierciedla właśnie nastrój jaki się ma po zażyciu danych środków. Takie dość ciekawe muszę mu przyznać, aczkolwiek eksperyment sam w sobie moim zdaniem jest głupi i szkodliwy dla zdrowia i w ogóle. I może stać się tylko inspiracją dla innych, którzy będą tak samo robić albo i jeszcze gorzej. Więc tak mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o to. Ehm, poza tym cóż jeszcze. <śmiech> Też mogę powiedzieć, że taki mam mieszane ogólnie nastroje. Takie, nie mam już takiego jak ostatnia, jestem trochę zamulona w ogóle. Chyba wina pogody, bo się zmienia ciśnienie i w ogóle. I jest szaro i brzydko za oknem i w ogóle, bo... Poza tym jest u mnie moja rodzicielka. <śmum> no. I tak sobie jest. I już. I to nie jest tak, że spędzamy z sobą cały czas i że się gadamy i w ogóle, ponieważ na co dzień też dzwoni kilka razy, więc wiem wszystko na bieżąco. <grym> Także mam spokojnie czas, żeby nagrywać czy robić coś innego. Tak właśnie. No, em, Mogę jeszcze powiedzieć, że... Że że teraz fajnie widzę dziury w drogach, ho, ho, bo była odwilż i, i jest tak dziura dziurą pomiata, a w niektórych miejscach to jest tak, że jakby ktoś jechał, nie daj Boże, trochę szybciej, to by zgubił zawieszenie takiej wielkie dziury albo taka wyrypana dziura, że trzeba się zatrzymywać, żeby przepuścić tego sprzeciwka. No, też tak jest. Mhm. A za moją kamienicą jest takie to, że na przykład chcąc, w samochód, zebrakować lub wsiąść do samochodu to trzeba prawie po kostki wpaść do było i wiem, że błoto jest niby dobre na cerę robi dobrze i w ogóle, ale niekoniecznie bym chciała tak się w takim błocie wytaplać chociaż swoją drogą mogłoby być to całkiem, całkiem zabawne hmm. taki prosiaczek w, w błotku <grym> tak piękny widok na pewno by był może gdyby to wiecie jakieś laski były, to by była walka w błocie i by się zleciali faceci i by była telewizja i w ogóle. Jak ja bym się toplała, to tak by tylko spolidowaniem pomatrzyli. <grym> Na tym by się skończyło. No. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć o tym, że czasami w życiu dzieją się równe rzeczy i czasami.. Mamy jakieś oczekiwania, które okazują się nie wypałem I, i czasami też stoimy w takim miejscu, że Że no jakby to powiedzieć kurde Że nieważne którą drogę wybierzemy tak mi. O! I wtedy człowiek ma problem. No ogólnie chodzi o podejmowanie decyzji to, to takie poważne przecież zawsze warto z kimś skonsultować albo zastanowić się tak trochę nie tak wstryki już ale z drugiej strony ponoć pierwsze tak pierwsza myśl jest najlepsza hmm. nie wiem u mnie w życiu to, to różnie bywało więc ciężko mi powiedzieć jak to jest um, poza tym Czasami to samo życie za nas podejmuje decyzję, że tak powiem. Lub ktoś inny. I... No cóż. Nie zawsze jest to dobre, ale lepsza jakakolwiek decyzja niż żadna, nie? Niż tak kwić w zawieszeniu. No właśnie. Dobra. Powiem jeszcze, że... że czas bardzo szybko leci, o czym już mówiłam ostatnio. Że zanim się obejrze, to już trzeba będzie wracać do pracy. Nie zbyt w tym nie, ja kiedyś myślałam, że chciałabym sobie tak pracować w domu. Iść jakimś reporterem, czy dziennikarzem, jakichś holitany pisać, albo książkę pisać, albo... <śmiech> nie wiem. Z drugiej strony dobrze jest wyjść do pracy, do ludzi, w ogóle. Hmm, <śmiech> Więc może tak, nie wiem, tak mieć tak dwa dni tylko w tygodniu czy coś. Fajnie by w ogóle było móc pracować tylko na etacie, nie musić się do półtora. No. No ale cóż, jak się mieszka samemu i człowiek chce się utrzymać i w ogóle robić opłaty jeszcze, żeby mu na coś zostawało i ten, no to musi się trochę bardziej postarać. Coś za coś, nie? Zami dokonujemy właśnie takich wyborów, a nie innych. I tyle. Hmm. I, i, i, i... O, i kupiłam sobie książki. Czekam, aż mi przyślą. Hmm. Jakiej książki? A nie powiem. No co? Po co mam mówić? Znaczy nie, jedna z tych książek to jest Mistrz Małgorzata. A reszcie to nieważne. To, to już tak. Nie, może, nie możecie wszystkiego wiedzieć, bo wtedy nie będzie żadnego rąbka tajemnicy, a wiadomo, że tajemnica najbardziej przyciąga i jak będziecie wszystko wiedzieć i w ogóle, to nie będziecie chcieli już mnie słuchać. ha Widzę jak sobie to sprytnie, żebym wykombinowała? No właśnie. <śmiech> a, poza tym sobie tak raz na dwa dni na przykład kupuję jakieś piwko ostatnio. Nie to, że w alkoholizm wypadnę, tylko tak sfery sobie popróbować. I sobie sprawdzam, jakie lubię. Bo tak, to w sumie zawsze było tak, że kupowałam jedno z trzech różnych tam i innych nie próbowałam, nie? No i wczoraj na przykład sobie piłam takie miodowe piwo z browara olsztyńskiego. Jakie ciemne, dobre było, no. Taki, nie było za słodki, miał taki fajny posmak. Miotku. Dobre, a Dzisiaj mam jakiegoś bosmana czy coś w tym stylu. To sobie zobaczę. Um, no. I następnym razem chyba sobie kupię to takie niepasteryzowane, czy jakieś tam. Aha, i też je wypróbuję. I zobaczymy co to. No. Um, cóż jeszcze mogę mu powiedzieć? Mogę mu powiedzieć, że, że, nie wiem. Strasznie durny ten odkinek będzie, prawda? No ale cóż, takie też muszą być. W ogóle to dzisiaj jest taki dzień, w którym waham się między tym, że w życiu każdego żółwia jest taki dzień, kiedy musi dać komuś mordę, a takim jestem beznadziejna, jestem do niczego, niech, niech ktoś przytuli. Hm. I teraz jest taka, taka między... taka równowaga na razie zachowana. Taka bardzo krucha równowaga. No właśnie. Co jeszcze? To, to trochę rozważam i zastanawiam się na temat takich relacji między ludźmi, takich dam męskich. Dlaczego czasami tak, a nie inaczej? Dlaczego jedne ludzie nas fascynują, inni nie i w ogóle? I czemu... W moim życiu zawsze jest tak, że jest 10 tysięcy różnych problemów do tego i czemu sama sobie czasami coś komplikuje I... i i... czemu się boję. Boję się wielu rzeczy z tym związanych. Boję się, nie wiem, zaryzykować poniekąd. I tak. Nie wiem. Czasami człowiek sam boi się być szczery ze sobą i boi się wejrzeć w swoje emocje. Znaczy w sensie, po prostu nazwać to, co się czuje, albo się nie czuje. No. I do kogo się czuje, to też jest ważne. No. Um, nie mam taki bałagan straszny w głowie, wiecie? Taki... Naprawdę hermider. Ehm... Um. I takie czuję jakby ciągnięcia w kilka stron, tak jakby takie małe dzieci szarpały mnie za spodnie, czy tam spódnice. Jedno chce iść w lewo, drugie w prawo, a trzecie jeszcze coś innego chce robić. I może dlatego taka skołowana ostatnio chodzę. <grym> Poza tym moja mama ogląda moderny sukces. I wczoraj obejrzałam z nią odcinki 2. Znaczy, polegało to na tym, że ja sobie przeglądałam gazetę, a ona oglądała te odcinki. I to jest tak głupi serial, że po prostu masakra. Tam już każdy z każdym był ożeniony. Tam oni chyba po 10 razy się żenili w ogóle. Jakieś głupoty, na przykład, nie wiem, było rodzeństwo, trzy siostry, jeden brat. Jedna siostra miała coś tam z sercem i nie było dawcy. I ten brat sobie strzelił w głowę, żeby jej serce dali. No, w ogóle jakieś takie dziwne jazdy tam są naprawdę. Że tam, nie wiem, na przykład. E, wnuczka z, z, z bratem, dziadka, czy tam. Nie, tam już wszystko jest, wszystko już możliwe tam jest, naprawdę. A, ja nie wiem, tych scenarzystów po prostu podziwiam. Bo Daną Skucę będzie chyba traci wiecznie do Wokicha, a wszyscy aktorzy nie wyginą. <śmiech> a jednak już są starzy, boże, ile oni tu już lat grają. Zakra. No i generalnie nie oglądam żadnych serenii i ten telewizor chodzi właśnie sobie jak mama jest i wczoraj po prostu ciągle albo tak albo moda na sukces później to tam było albo klan, chociaż klanu tak nie oglądasz jaka to melodia barwy szczęścia jakieś prosto w serce i jakieś jeszcze coś innego później było no non stop coś ale też na przykład lubi doktora Hausa oglądać. Yy, i, I tak ogólnie to moja mama muszę przyznać, że jest spoko. Chociaż są momenty, kiedy mnie coś irytuje. Bo to jest kobieta, która lubi... Jeżeli coś nawet jest niezależne od nas, to rozstrącić to 100 razy. No, ale ogólnie jest naprawdę w porządku. Nie jest dramolała ani nic. Zresztą kobieta ma dopiero 53 lata, więc... I... no, można z nią normalnie pogadać i w ogóle. Także to jest dobre. Że tak właśnie jest taka... na czasie, że tak powiem. No. Um, I... nie wiem, co jeszcze. Taka jakaś jestem naprawdę dzisiaj wypompowana, że tak powiem. Mm. No. No dobra. Um, to może tak nie będę zamulać za bardzo. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ach, chciałam powiedzieć, że o na przykład jutro sobie idę na piaskowanie zębów. Yeah. No. Fajnie to, nie? Czad. <grywia> Też tak myślę. No. Trzeba się rozerwać czasami. I w ogóle tak też yy, wkurza mi strasznie, gdy faceci mówią, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Często faceci to mówią. Nie o to chodzi, że tylko do mnie, <grywy> żeby nie było. Chociaż fakt faktu może za dużo gadam. Ale ogólnie, nie? To jest taki ich że kobiety tyle gadają w ogóle. Zatem, skoro mowa jest srebrem, a milczenie złotem, to może powinna w ogóle nie nagrywać, tylko milczeć. I wtedy to by było takie wow, nie? Zamknąć podcast z powodu tego, iż mowa jest złotem. Milczenie jest złotem, a mowa jest srebrem. No, tak właśnie. No. No, to dostaliście do mnie trochę złota. Ciekawa jestem, co z tym zrobicie, na co to wykorzystacie. I, i w ogóle. Tak wiem, podrawię czasami być wredna. No ale cóż? Skoro to jest takie fajne. No. Co jeszcze? myślę też sobie o tym, żeby jakoś sobie inaczej organizować czas więc jak już dzisiaj trochę zaczęłam no trochę sobie poczytałam jeszcze może poczytam może porozmawiam z kimś fajnym a może nie i tak sobie myślę, że czasami moje, moja obecność może być męcząca dla co niektórych hmm. tak to właśnie jest jeśli dla was jestem to męczące, to też powiedzcie. Wiem, że zaraz pod tym, pod tym odcinkiem się powiem komentarze. Marudzisz, czemu taki odcinek? Czemu nie tryska radością optymizmem i w ogóle je, je, je. Nie można tak ciągle, bo to już jest syndrom choroby psychicznej. <głosy> w ogóle to mi kawę napiła. Kto mi zrobi kawę? Kto kawę? <głosy> kawę. Nikt mi nie zrobi. Czemu? Zrób mi kawę, bo mi się nieco dupy ruszyć. Ach. Hamstw Tak. Człowiek czuje się samotny wtedy, kiedy nie ma kogo wykorzystać, żeby mu kawę zrobił. Bo jak się zapyta mojej mamy albo jej powiem, żeby kawę zrobiła, to ona powie tak No, też mu umie się kobieta ustawić w życiu no dobra w dzisiejszym odcinku to chyba było na tyle nie wiem, może jeszcze coś mnie kopnie i nagram jeszcze coś później o, możecie dwa odcinki wstawię, a co? Albo jutro, albo nie. Ale najlepiej to wam nic nie obiecywać, bo później to tak czuję się zobowiązana i to też tak inaczej. Lepiej robić wam niespodzianki, co nie? No właśnie. Żebyście nie znali dnia ani godziny, kiedy zawitam do waszych bębenków i ślimaków i się rozgoszczę w waszym mózgu. Ha, ha, ha. No, dobra, kończę to nagrywanie. Do usłyszenia rzuczki, noski i inne pędraczki, pauzaczki i, i, i słuchaczki. Do usłyszenia.